Inny koncept, podcast, inny koncept, jako powód do wojny. A nagrywajka i nagrywanie wstępu jako broń, jako broń, jako oręż w walce z sennością, która zamyka mi oczy i usta i budzi we mnie chęć ziewania, ziewania, to bardzo dużo ziewania bo jest już późno, ja jestem zmęczony, ale postanowiłem, że jeszcze zmontuję ten odcinek, żeby już czekał na dysku gotowy do wrzucenia i opublikowania w środowy ranek, przed przedpołudnie, zobaczymy kiedy się uda. Dzisiaj w odcinku rozmowa z Angeliką, która, no usłyszcie sami, która co? Tak właśnie rozmawialiśmy przed chwilą o, o, o pasji, o, o tym, że można ją zatracić, można, można, może się odechcieć człowiekowi, tak poszłaś temat książki że czasem jak się pisze książkę, pisze ktoś książkę, tworzy, termin go goni, no to w końcu to się staje z pasji taką czystą po prostu charówką. Nie? Tak, ciężka charówka. Pracujesz od 8 do 16, piszesz, piszesz, robisz korektę, poprawiasz błędy, w pewnym momencie masz tego serdecznie dożyć i masz to ten komputer wyrzucić na ścianę. No a Ty coś o tym wiesz. O, no, ja coś o tym, o tym wiem, się... bo nie mam komputera w domu. Nie, ja, prawdą, ale nad książką swoją pracuję, od tego zacznijmy. Tak, tak, pracuję. Powiedz, co nad... to jest za książka, zaczęłaś mi o tym opowiadać ostatnio, jak się widzieliśmy, ale specjalnie przerwałem. Tak, tak, chciałem, zauważyłam, żebyś... że to było specjalnie. Żebyś opowiedziała, to tak, trzyma A Teraz mm. jest okazja, no to powiedz. No jak... tak, wziąłeś mnie z zaskoczenia oczywiście. Mówiłaś, że to jest wywiad rzeka z Tak, wywiad rzeka, facet nazywa się Adam Fiala. Kiedyś był bardzo znanym polskim pisarzem. W latach 80. wyemigrował do, do Australii za lepszym życiem. Sprzedał 250 tysięcy egzemplarzy książek w Polsce. Kiedyś nazwisko Fiala było dosyć popularne, teraz nikt o nim nie słyszał. No ja nim nie słyszałem. Ja też o nim nie słyszałam, dopóki go nie poznałam. Generalnie poznaliśmy się w taki sposób, że robił grafiki do mojego tomiku poetyckiego. O w... tym później będzie. <laughs> Okej. Okay no cóż, facet mieszka w Australii natomiast nie zatracił polskości świetnie mówi po polsku ma swoją stronkę na YouTube którą robi Andrzej, jego syn w moim wieku, 30, parę lat i na tej stronce generalnie umieszcza swój, swój art jak to, jak to twierdzi głównie piosenki kilkadziesiąt piosenek jest już chyba około 40. malarstwo, tego typu rzeczy no oprócz tego pisze tomiki, pisze aforyzmę, stwierdził, że z prosy rezygnuje, ponieważ jest nudna, Oprócz tego jest on jest za stary na to i bawi się, bawi się w pisanie wierszy i, i bawi się w malarstwo, bawi się w grafiki, bawi się w muzykę, e, no jak to mu wychodzi to każdy oceni, ja mam na ten temat swoje zdanie, nie będę go ujawniać w tym momencie. E, no i to właściwie tyle o, o Fiali. Nie znam go dobrze, natomiast pracujemy bardzo nietypową techniką, ponieważ człowiek nie ma dostępu do internetu. A mieszkał w Australii, więc praca wyglądała tak, że ja mu podsyłałam pytania listem priorytetowym i on na te pytania odpowiadał. Tak samo listem priorytetowym. Bo to priorytetowym. ma być wywiad rzeka, nie? Dokładnie. Ta książka. I ja sam to zaproponował. Ej, y, przeprowadź nowy mną rzeka. Dokładnie, dokładnie, tak. Stwierdził, Troszeczkę namotał. Stwierdził, że świetnie pisze i tak dalej. Jakieś tam komplementy. Oczywiście jak każdy artysta na komplement jestem bardzo łasa. No i zaproponował, zaproponował mi Angelika, może napisałabyś wiatrzyka ze mną. Może by się to gdzieś sprzedało. Może byś znalazło jakieś wydawnictwo, które by to wydało. Stwierdziłam, że niestety kontaktów takich nie mam, ale możemy to wydać w miniaturze. miniaturze miniatura to nasze wspólne, wspólne wydawnictwo, które właśnie wydaje prawie wszystko i wszystkich. <grydy> no i nasza praca od powiedzmy roku, czy tam więcej, wygląda tak, że ja mu podsyłałam pytania listem priorytetowym. On te pytania odsyłał wraz z odpowiedziami, pisząc na starej maszynie i robiąc korekty ręczne. E, no, i no, i no, i to tak trwało, trwało, trwało, wysyłał to. No, i potem naj, najgorsza część to niestety trzeba było to skorygować przede wszystkim na język polski, bo jednak, mimo że mówi dobrze po polsku, to jednak troszeczkę to zanikło. Jakiś krzyk zdania, gramatyka, tak? E, no, tak. Tak, jest to niestety bardzo mocno do poprawy. Poza tym trzeba było uporządkować rozdziały i wyrzucić te głupsze pytania, zostawić mądrzejsze. Wybrać grafiki, bo i to będzie. I sprawić, żeby to stało jakoś tak zjadliwe dla czytelnika, żeby to ludzie kupili i można nawet, żeby to było do dróg. <śmiech> Ej, no ale to właściwie na, na czym polegało to Twoje zadanie w tym? Skoro, skoro on, on pisał. I ja, zadawałam, ja zadałam pytania. Ty tylko odpowiednie pytania zadałaś, nie? <śmiech> Wiesz co, to też no. jest sztuką. No, wiem, wiem, że to jest sztuka. To, to jest ogromna sztuka, żeby zadać pytania, które nie będą nudne, e, które będą jak, jakiś miały sens, a które, no powiedzmy sobie szczerze, jednocześnie będą komercyjne. Sprawią, że, że czytelnik po trzech stronie nie powiedział, kurde, jakie to jest nudne. co coś tym robiła. No, generalnie moja praca no, pod, polegała na tym, żeby zadać te pytanie opracować to, sprawić, żeby to było napisane ładną błyszczyzną, uporządkować, ale jest to bardzo ciężka robota i, i od jakiegoś czasu wiem, że to nie jest robota dla mnie, bo stało się to w pewnym momencie orką. To takie żmudne siedzenie Tam, na tekstu i, i korekta, korekta, układanie, e, pisanie rozdziałów, e, dosyłane kolejne odpowiedzi z kolejnymi listami narastała nas, moja frustracja człowieku, kończ to, kończ to wreszcie a on się rozkręcał wtedy i dosyłał kolejne fragmenty doszło do tego, że sam proponował pytania, które miałam mu zadać oh. wtedy się już zbuntowałam, powiedziałam o nie, ja tutaj rządzę najważniejsze jest to, że będzie tam moje imię i nazwisko i, i, i, i będzie to debiut prozoterski bo inny debiut już był to taki wywiad. A tak yy, to wolisz bardziej wiersze, tak? Zdecydowanie. Mów o tym, co tutaj mam przed sobą. A tutaj masz taki tomik, który dostajesz w prezencie. Z brzydką okładką. Yy, jesteś jedną osobą, która tak uważa, ale okej. Okay. Sama powiedziałaś, że ta okładka jest brzydka. No dobrze, okej. Okay. Też tak uważam. To miało nie być nagrane będzie nagrane. Nie wiem. Zrobię tylko taki jingle. będę go używał w mm. e, To jest mój domik wydany w 2010 roku, czyli już 3 lata temu. E, Nasi tytuł Bydnie jednorodny. Generalnie składa się z trzech części. To może otworzę. Mhm. Jest to maleństwo. Jest to maleństwo, no ma... No od 37 stron z tego, co pamiętam, tak? Eee, no nie, no nie, nie 44. 44, ale wręcz, odliczając... Wręcz 46, nic nie odliczamy. No, nie, nie odliczamy. W każdym razie ma trzy części. Pierwsza nazywa się Miłość, druga nazywa się Śmierć. Te troszeczkę kolokwialnie, ale takie tytuły wpadły do głowy. A trzecia to Świecie Nasz. To już na podstawie Marka Grychuty, którego fanką wielką jestem, i będę do końca dni swoich pewnie. I teraz pewnie mam powiedzieć, co tam w środku bywa. No, niekoniecznie to tak w sumie nie wiem. No bo No przeczytałem, nie tak? Ktoś to przeczyta, parę, ktoś to nie przeczyta. Tak parę myślę. dni temu w ci o tym w mailu zresztą. Mm -hmm. No to jak e, tak czytałem te twoje wiersze, ten twój tomik. Na początku, no, no, no czytam, nie jasne, widzę różne powiązania tam z tobą wyobrażeniami. A to sobie było po naszym pierwszym stopy... spotkaniu tak, dopiero. Tak, uh -huh. tak, to było wtedy. E... Czyli generalnie się nie znaliśmy, no, prawda? Była mocą osobą w no, jakimś tam sensie. No tak, no ale kojarzyły mnie e, tutaj różne. Sytuacje. Sy Sytuacja o których, o których rozmawiałaś tak mi. Uh -huh. e, ale. No, ej, no, no takie. Taki wiersz to jest, to są jakieś, nie wiem, no... no poezja poetycka, jak to poetycka Poezja, tak uh -huh. to określiłem, jak mówisz, ale potem następnego dnia znowu otworzyłem, wróciłem. I ośnienie. Ośniło no, mnie, że ja w ogóle źle <laughs> podchodziłem do tego typu poezji. No i tak nauczyłaś mnie w zasadzie tym tomikiem swoimi wierszami, swoją osobą czytać taką poezję. No, cieszę się bardzo. Kiedyś ktoś powiedział mi, że to jest poezja i dla intelektualistów, i dla studentów, i dla gospodyni domowej, i dla robotnika z budowy Nie ma czegoś takiego wiadomo. Dla każdego Każdy jest w stanie pewne rzeczy zrozumieć, tak myślę Bo nie każdy jest w stanie ogarnąć Herberta Nie każdy jest w stanie ogarnąć bursy Tak myślę No nie nie zgadzasz się? E, właśnie zgadzam się z Tobą. No, zwłaszcza z Herbertem Bursa, no to tam jeszcze, jeszcze. Ale, ale Herbert jest trudny. Miłosz jest trudny, prawda? E, Miłosza kiepsko znamy. Miłosz jest trudny? I, I jeśli ktoś, kto nie czytał poezji, zacznie od Miłosza. Bo... na 99% po prostu się zniechęci. I ze mną pewnie by też tak było. No tutaj jest ten problem, że większość zaczyna od poezji w szkole na lekcjach polskiego, tak, co żeby jest słowacki gorszym. wielkim poetą był. Tak. Jak to Gombrowicz stwierdził. Tak słowacki jest. wielkim mhm. poetą był i musimy móc podziwiać i zachwycać się wielką poezję, albo wielka poezja wielką poezją jest. Tak, wielka. I e, taka mi się historia przypomniała, napisałam się o tym w mailu zresztą. E, mój narzeczony, którego pamięć jest ten tomik zadedykowany, Marek Żelechowski, który zmarł 4 lata temu po bardzo ciężkich chorobach. E, no, no, nie, nie strasznie osobiście się znowu robi. Piękne są takie e, historie, są takie podcasty, ale okay. czu, czuję się troszkę jak dziwka, kiedy publikuję takie rzeczy. Ale nie dlaczego? Nie, wiem, to, to, to, to, to takie strasznie dużo uzewnętrzenia się. Jest to piękne. To są moje ulubione podcasty, takie właśnie mhm. osobiste. Kiedy ktoś się uzewnętrznia, ja nieproszony o to. Mhm. Że następuje taki no, dysonans potem, taki, czy tak się waham czy to puścić, czy nie, właśnie, czy to wyciąć, właśnie, czy nie. Już to jest opublikowane i tak się waham, czy dobrze zrobiłem, czy... No, Mam, słuchaj, skoro to jest, skoro pewne rzeczy są w tej książce opisane, no więc tak. myślę, że nie ma jakiegoś specjalnego dysonansu. Co innego, gdybym mówi, opowiadała się o tym cztery lata temu i wszystkie wewechy z siebie wyciągała z kolokwialnie, Ale w tej chwili nie mogę mówić o tym na spokojnie, tak myślę, i... i, i Myślę, że ten tomik jest po prostu dobry, a każdy, kto przeczyta, oceni sobie sam. Jest dobry, fajnie się czyta, podoba mi się. Naprawdę mi się spodobało. Jak na początku kiedyś tam podysłałeś mi dwa swoje wiersze? Nawet nie pamiętam, które, bo zawsze na takie typu, proś typu prośby otwieram, to jest tak zwana metoda amerykańska, otwieram po prostu tomik i, i, i wysyłam... Cokolwiek. Cokolwiek, dokładnie. A jak nie znam człowieka, nie wiem, jaki on ma gusta. Nie wiem może mu się spodobać. Po prostu strzelam i tyle. Hmm, nie znajdę co mnie wysyłaś teraz. Nieważne. Nie ważne. Nie W każdym razie jak się. No no się tą opowieść, no ale. No, no. A nic nie szkodzi. Nie, wrócisz do niej. No parę słów mogę powiedzieć. Ale to miałaby być akurat wesoła historię. No, no to jest. Nie, no nie będziemy się spodziewać, prawda? Jak powstały te wiersze, nie ten tomik. No, jak powstały te wiersze. Generalnie to jest wybór. Tam jest tylko 20 chyba wierszy z lat 4-5. Było tego dużo więcej, no ale, ale wybrałam tyle. Bram to najlepsze. Szymborska kiedyś coś takiego odpowiedziała na pytanie, dlaczego tak rzadko publikuje swoje wiersze, bo ponoć pisze cały czas, pisała, zanim póki jeszcze żyła. Jeden wiersz pisała dwa lub trzy miesiące. No, no, Tę ale, wersję słyszałam. Ale e, ja usłyszałem, e, no, dziennikarz się zapytał, dlaczego, dlaczego nic nie publikuje, wydała tylko parę tomików, parę tych, parę wierszy tylko, w sumie jak na tak długi okres czasu. Ona na to odpowiedziała, że po prostu ma w domu kosz. Coś niesamowicie mądrego. To jest prawda. Czasami człowiek pisze Badziewie. I wie o tym, że pisze Badziewie, ale... ale żal mu wyrzucić. Bo to w końcu jakieś tam swoje bebechy uzuwnętrzni. A że wyszło to niekoniecznie tak, jak powinno być, to już zupełnie na sprawę. E, o co chciałeś zapytać? No właśnie, o tej jak... jak... Postają wiersze w twoim przypadku. No, mówiłaś, Ktoś że mi kiedyś zadał pytanie, to... Angela, jak się pisze wiersze? Bardzo mnie to rozbawiło. Dlatego ja zadaję pytanie, jak ty piszesz wiersze. Mhm. Mm Okej. Okay. robi to inaczej, nie? No mówiłaś, że, że te akurat powstawały. To, to są wiersze, 20 gronnych wierszy z okresu tam 4-5 lat. No dokładnie. No cóż, powstawały w dosyć trudnym momencie mojego życia, trudnym i pięknym, początek mojego pierwszego bardzo, bardzo poważnego związku, potem ciężka choroba, umieranie, yy, bezradność, ból, cierpienie, tego typu rzeczy, no i nie wiem, ktoś mi kiedyś powiedział, że kiedy jestem nieszczęśliwa, piszę najlepiej i co coś tu naprawdę jest, nie wiem, po prostu... Strasznie banalnie to zabrzmi. Czułam potrzebę przelania tej całej rozpaczy, która jest we mnie przelania na papier. Robiłaś taką kupę mentalną w postaci wierszy. Dokładnie tak. Powiedziałem to określenie kupa mentalna. Tak, pamiętam, pierwszy mail. Tak? Pierwszy mail sprzed, yy, sprzed roku, to... po którym nastąpiła 8 przerwa. Pamiętasz. No to, to, to, to, tak, tak w ogóle jak się zatknęliśmy ze sobą. Właśnie, to no, jest to bardzo ciekawa historia. To jest zabawne. Dzisiaj e, to opowiadałem Pamiętasz. moim znajomym, którzy tam się mm -hmm. zgromadzili w moim mieszkaniu, tam mm -hmm. miała parę osób wracać z lokatorem moim. No i, i, i, i pytałem się mnie, gdzie ja się zbierał. No i ja mówię, że e, jestem umówiony o 18 na Kazimierzu e, z Angeliką. Ani na to kim jest. Kim Angelika? jest Angelika, wiedziałam. I tu się zaczynował? Moja, moja ukochana współlokatorka niezastąpiona od razu <głos> powiedziała, e, że na pewno jakaś e, stara baba po czterdziestce. Matka boska, no jeszcze by tego nie noszłam, aczkolwiek 33 jakieś jakiś, rozlatujące się próchno czy coś, coś, naprawdę od tego zaczęła nie mogę no i, no i tak się zaczęła nabijać ze mnie mm, a skąd w ogóle ten pomysł że jestem próchnem ona, ona kompletnie nic o tobie nie wiedziała nic kompletnie mimo że mój te, te, te, ten no, tomik twój leżał. U mnie nawet rzucałem e, kiedyś w nią. Aha, w nie nią. w nią. W nią, Aha. w z plokatora. No i nawet nie otworzyli, tylko, tylko odrzucili mi. <głosy> Myślałem, że się wkurzyłeś, po prostu rzucałeś w nim. Nie, nie, nie. No, to Tak się py pytali, z kim to się widziałem tydzień temu. Aha, no tak. Spowiedź e. musiała zostać. Nigdy mnie słuchają, także mogę mówić cokolwiek. A, tym to się dziękuję. Nie, dziękuję. E, I... A... E, e, no, i kurczę, wypadłem z rytmu. E, rzucałeś nich tomikiem, i tak, już tyle tak, nic nie wiedziałam na mój tak, temat. Tak. I dziś, stwierdziła, że dzisiaj właśnie, dzisiaj właśnie, jak ktoś inny się zapytał, kim jesteś, no to tak, tak sama nie wiedząc, co stwierdziła, że pewno, pewno ktoś dziwny, kto, kto, ktoś. No, ja mam sporo takich znajomych, zwłaszcza no tak, jeżeli tak, chodzi tak, o podcast. To, to ja się. Myślę, no, że ciekawi. Tak, dziwni. Hmm. Nienormalni. No to ja się kwalifikuję. Kwalifikuję się w 100%. Niesamowici, no fascynujący. Już, nie, nie, nie, nie, już nie, nie słudźmi. Są wszystko synonimy. No i, i, i rzuciłem w nich te dwie godziny temu znowu tym tomikiem. Dosłownie że... rzuciłeś wręcz. No, dosłownie. Tak, no, e, nie, e, koleżanka zapała. <laughs> No i, i otwiera, przeczytała parę wierszy, nie? Oczywiście reszta Aha. była tym niezainteresowana, tylko tam rozmawiali o czymś. Ona przeczytała parę, spodobały się, no ale to tak bez jakiejś refleksji, bo to tak na szybko przeczytała, tylko na życie okiem na no, jakieś parę losowych. No i, i y, otworzyła na stronie ostatniej, no, jednej z ostatnich. Prawie, prawie, prawie gdzie jest twoje zdjęcie i krótki opis, nie? Tam Oczywiście z retuszem. Napis krótki o, o tobie razem z datą urodzenia. Matko Boska. No I, tak I się, się zaczęło. To, to, to było takie... Nie, ona to zignorowała jakoś, nie? Nie tak? zwróciłam na to uwagi. No bo to jest naprawdę miła osoba, w przeciwieństwie do reszty osób tam zgromadzonych. Nie, jeszcze i chłopak jest rewelacyjny. Mhm. No cóż, tak no, no to... okej. Okay. Oni będą tego słuchać że Będą tego słuchać, oczywiście. Moi najwierniejsi słuchacze, dzięki nim zacząłem w ogóle ten podcast. <grym> Okej. <Okay. grym> Pozdrowienia dla Sary i Dawida. No i... No, no. Po chwili się zgromadziła cała czwórka, nad tym tomikiem wartują, gdzie to jest, nie? Do, po sęby, wartują, No bo no tam powiedziałem, że, że, że, że ta, tam jest na Tobie coś napisane. Ja, ja już chcę wychodzić, chcę od nich ten tomik, żeby Ci oddać. I otwieram, e, w sensie o, o, o, oni tam o, otwierają, chcę powiedzieć. E, patrzą się, czytają. 7-9 wiedziałaś. No, w końcu roku. I, tak, <laughs> I taki szok następuje. I takie, że, że stara. No cóż. I poszedłeś. Zabrałem, poszedłem. poszedłem. A to z, m, przyzwyczaili się już, tak. że mam e, dziwnych znajomych. Dziwnych znajomych, ale aczkolwiek znajomych w moim wieku nie masz, więc... Mam. Tak? Mam. Choćby Wojtek, który też był w podcaście, parę parę. No w zasadzie z miesiąc temu. Mm, no, to ja Wojtka to... nie kojarzę. No nie słuchałaś. O czym robiłeś podcast? Teraz o, ja tak. się wypytuję. To będzie nudne dla słuchaczy, bo oni to wiedzą. No, Wojtek e, to jest człowiek, który pasuje się fotografią. Mnóstwo jest fotografów. Może mi naprawdę żygać momentami. I jest grafik, no i tam spotkałem go u siebie na wsi, jakby dałem wieczorem, właściwie już noc była, z pociągu. Zobaczyłem gościa, który nagrywa pociąg odjeżdżający, podchodzę do niego, pytam się, co to ma za sprzęt, nie? Tak zagaduję. No i się o, zaczęła rozmowa między nami e, i okazało się, że gość jest naprawdę ciekawy. I że mimo, że, go, że się spotkaliśmy w Łodygowicach, na peronie, to jesteśmy sąsiadami w Krakowie. No popatrz, jaki ten Kraków Nie jest, wiecie, Krakówek jest mały. To kilkadziesiąt kilometrów różnicy, mm -hmm. a tak, no, spotkanie takie. Mm. Fajny człowiek. Jeszcze, żeby te towarzystwo, które to będzie słuchało, mogę? Jasne, bulwersuję. To, towarzystwo drogiem, ten mój narzeczony o którym mówiłam, to był starszy 32 lata. Od ciebie? Tak, hello! Wow. <grafy> I 8 miesięcy, jak to zawsze z siebie dodawał. a jak się zobaczyliśmy tydzień temu, to zaczęłaś od komentarza odnośnie twojej pedofilii. Albo <grafy> e, bo przez 5 lat było dokładnie tak samo, tylko w drugą stronę. Mieliśmy taką sytuację ciekawą w parku, jesteśmy na spacerze z naszymi e, psami, i podchodzi taki jakiś starszy pan i mówi coś takiego no... jaką ma pan fajną córeczkę? na to mówił narzeczony, który jeszcze wtedy narzeczonym nie był zaledwie, no nie powiem chłopakiem ej pan co? a to jest moja kochanka <głos> no szczerze odpowiedział tak nie, ale... Pan się bardzo zbulwersował wtedy? Odszedł szybkim krokiem i więcej go nie spotkaliśmy. Ale wróćmy do e, Twojej poezji. To jest twój debiut, ten Tomik, mm -hmm. tak? jeśli chodzi o wydawanie. Dokładnie tak. E, no i. No i w sumie samo to, że ktoś Cię wydrukował, że tego nie robiłaś sama z własnej inicjatywy przez, przez wszystkiego tak, tylko, że do że, no, żebnoku. Jakieś wydawnictwo się to zainteresowało? Tak, sytuacja no to... wyglądała tak, że wydałam to w wydawnictwie miniatura. Jeśli chodzi o debiuty, to w 95% sytuacja wygląda tak, że debiutanci niestety muszą płacić za wydanie swojego tomiku. A jak to było z Tobą? Hmm. Dopłacałaś coś? Nie. Po prostu przyniosłam to. Nie mówiłam, że nie mam pieniędzy, bo nie chciałam, żeby sytuacja była dwuznaczna. Nie mam kasy, więc Pan mnie nie wyda. Dałam to panu prezesowi Mączce. Pan prezes Mączka zrobił próbę amerykańską, otworzył w trzech miejscach, patrzył, przeczytał, pomyślał, patrząc na mnie wzrokiem bardzo nieprzyjednanym, mówiącym, te skurwa do dupy. Ale tak popatrzył na mnie nie ja mówię: nie pani co, wydajemy. A ja, a ja, a ja, a ja wtedy się tak zaczęłam jągać. Ja mówię tak, bardzo inteligentnie kwitując. Wow. On no mówi, tak. Kiedy? Za trzy miesiące pani ma już to wydane. Poszło? Poszło do księgarni, sprzedało się, zrobiliśmy do druk. No właśnie, teraz był do to jest? Teraz sukces. był do dróg. To jest no. bardzo wielki sukces. Debiutanci nie mają do druku. No. W 99 wręcz procent. I Były jakieś tam nagrody. Także myślę, że było nieźle. Szykujesz y, coś kolejnego, jakiś inny tomik, czy coś, coś... piszesz tak, dalej. Plany mam, natomiast na razie muszę się z tą książką zmitrężyć. Ale piszę dalej teraz. Piszę dalej, cały czas piszę. To nie jest tak, że piszę pod tomik, tylko. A zmieniłaś schematykę jak Co mi w duszy taka... gra. W tym momencie bywam bardzo szczęśliwa. E, choć bywam.. E... Czasem nieszczęśliwa, jak w życiu. Generalnie te moje wiersze są dużo, dużo bardziej radosne, więcej z niej nadziei na, na, na przyszłość. Inne spojrzenie na świat, ja się zmieniłam. Ja się zmieniłam przez te trzy lata było bardzo źle. A teraz jest w miarę ok. Nie wydaje się w szczegóły, aż tak obnażać się nie chcę ale myślę, że każdy, kto te wiersze przeczyta, zrozumie. Ale mam też inny inny, inny pomysł związany z zapisaniem pewnego teatru, który, który działał w Krakowie w latach 70 i, i, i... W jednym z tych teatrów działał pan Krzysztof Jasiński, założyciel Teatru Stu. To właśnie był Teatr Stu, ale nie o tym chcę pisać. Chcę pisać o innym teatrze, który właśnie wtedy realizował, rywalizował z Teatrem Stół. I, i, I w pewnych momentach był nawet lepszy, lepiej oceniany. No niestety życie, życie sprawiło, że ten tard nie przetrwał. Chciałam go przypomnieć. Chociaż materiałów jest, jest, jest niestety bardzo mało. Ludzie, ludzie powoli umierają. Nie, niektórzy nie chcą rozmawiać. Ale coś mi się tam udało, coś mi się tam udało zgromadzić. Czy to też miałoby być coś, yy, tak na granicy wywiadu, reportażu, jakiejś relacji, hmm. z czegoś takiego artykułu dłuższego? Hmm. Ja właśnie powiem Ci szczerze, za bardzo jeszcze nie mam koncepcji. Na razie rozmawiam z ludźmi i, i, i zbieram ich opinie, zbieram zdjęcia, zbieram wspomnienia. Tylko tych ludzi jest niestety no, coraz mniej. Zdarzył się też w przypadek, że nie chciał y, jeden człowiek ze mną rozmawiać, który wcześniej się umówił na rozmowę. Z jedną osobą, która w tym teatrze pełniła bardzo, bardzo istotną rolę, nie zdążyłam porozmawiać, bo, bo zmarła. E, parę osób jest. Jest też, jest też parę moich prywatnych materiałów, bo e, troszkę się tym interesowałam wcześniej. No i może, może coś zrobimy na ten temat fajnego. Ale to z pewnością nie będzie gruba, gruba jakaś księga, ale tak jakieś reminiscencje, wspomnienia tego, hmm. tego, tego, co było, a o czym dzisiaj nikt nie pamięta, a co było naprawdę, naprawdę dobre artystycznie. Czy nie zamierzasz kończyć ze swoim tworzeniem? Mam nadzieję, że jeszcze w innych warunkach, jak się kiedyś zobaczymy, czy tam będziemy, gdzie e, będzie cisza po prostu, na no to tak, przepraszam okay. parę swoich wierszy. Jasne, jasne. E, też się znajduje w podcaście. No, przedstaw się na koniec, bo dobijemy do pół godziny, będzie pół godziny na odcinek. Okej. Okay. Bo się nie, nie przedstawiłaś. Zawsze tak się staram, żebyście przedstawiali na końcu, bo jak się ktoś przedstawia na początku, no to wtedy słuchacze jeszcze nie widzą, że to jest ciekawa osoba i nie zapamiętają sobie. Ja imię. się w ogóle dziwnie z tym czuję. Angelika Samorajczyk. 7-9. <laughs> Ojej. Jakieś przesłanie dla słuchaczy. Nie ma przesłania. Nienawidzę tego typu przesłań. Nie no, po prostu bierzcie do miniatury. Idźcie, czytajcie. A jak nie chcecie czytać mnie, to czytajcie po prostu. Za mało się teraz czyta. A to bardzo wybogace. Wiesz, że zawsze się wszyscy starają faktycznie robić te przesłania. Ja to tylko tak, tak z duchu, trochę czasem walnę jakimś takim pseudo tekstem. Carpe diem, coś tam, coś tam. No mniej więcej. A wszyscy y ludzie, z którymi rozmawiam, się na to nabierają i się starają coś wymyślić mądrego. No widzisz, to mnie też nabrałeś. Ale przesłanie jest generalnie takie, że nie ma przesłania. I tyle. I tak to się kończy. Może coś jeszcze będzie dalej. Może świat dalej będzie istniał, albo i nie. Nie, dobra. Tak się kończy tylko ten odcinek. Następny ukaże się kiedyś, nie wiem kiedy, za dwa tygodnie pewno. Chyba, że nie będę mieć nic do publikowania. Albo, no różne rzeczy mogą się wydarzyć. Tymczasem trzymcie się czegoś mocno na wypadek czegokolwiek. Przemy się czegokolwiek. Oj, faktycznie muszę już iść spać.